Rozdział drugi. Polityczna spowiedź Eustaza Mullinsa. Przebudzenie byłego Marines Johna Rockwella i jego późniejsze przygody z przezroczystą ścianą talmudycznego rasizmu to jeszcze nic w porównaniu z tym, co odkrył i następnie przeżył osobiście Eustazy Mulins po swoim podobnym przebudzeniu. Trwało ono 30 lat. Publikujemy fragmenty tego horroru. To materiał wstrząsający nawet dla tych, którzy już dawno przestali być amerykańskimi czy polskimi hamburgerami. Eustace Mullins, urodzony w 1923 roku, zmarł 2 lutego 2010 roku. Każdy, kto nie chce być pieczarką, pieczarką w cudzysłowie, w każdej szerokości geograficznej powinien starannie przeczytać ten jego protest song. Moje życie będzie uznane za wartościowe do tego stopnia, w jakim będzie przydatne dla innych. Z tego powodu chciałbym opowiedzieć o rzeczach, które przydarzyły się w walce z siłami ciemności. Mam nadzieję, że ostrzegam innych, czego mają się spodziewać w tej walce. W ciągu ostatnich 30 lat tej walki wielu patriotów, którzy dali mi instynktownie cenne wskazówki i inspiracje, Sami nie mogli nic zrobić ze względu na machinację międzynarodowej potęgi żydowskiej. Jednak zawsze kontynuowali swoją pracę jak tylko mogli. Do końca swojego życia nigdy nie zbaczali z odpowiedzialności, którą obarczano ich dlatego, że poznali prawdę. Każdy z patriotów, którzy mną kierowali, wśród nich Ezra Punt, pułkownik Eugene Sanktuary, George Sylvester Wirek, i pani Larry Clark Van Henning. Urodzili się z wrodzonymi talentami. Przez całe życie używali tych talentów dla dobra innych. Bardzo niewielu Amerykanów wie o prześladowaniach, które ci patrioci znosili przez całe życie. Jednak w ciągu lat, kiedy ich znałem i z nimi pracowałem, wspominało się o tych prześladowaniach. Jeśli w ogóle, tylko na marginesie i bez żalu. Swoje straty osobiste uważam za nieistotne w porównaniu z cierpieniem narodów gojowskich zniewolonych przez Żydów. Podobnie może się wydać jałowym moje czepianie się, aby wspomnieć o zamordowaniu moich rodziców przez agentów rządowych, zgładzonych z zemsty Żydów przeciwko mnie z powodu mojej pracy. Kiedy uznamy, że 66 milionów chrześcijan zginęło w rosyjskich, w nawiasie bolszewickich obozach koncentracyjnych, od 1917 roku, zamordowanych przez żydowskich komunistów, którzy zbudowali te obozy i zarządzali nimi. Te miliony leżą bezimienne i nieopłakiwane. Ale były one ani mniej, ani więcej ofiarami Żydów, niż moi rodzice i wielu innych Amerykanów, których ofiary są nieodnotowane i niezauważone przez tych, którzy znajdują się następni na listach. Nikt, kto został zamęczony przez Żyda, nie powinien pozostać nieznany. I nikt, kto został zamęczony przez Żydów, nie pozostanie niepomszczony. Obiektem nienawiści Żydów stałem się przez wydarzenia, które poruszały się w linii prostej. Sukcesywnie stałem się protegowanym George'a Stimpensona, najbardziej szanowanego dziennikarza w Waszyngtonie, który założył National Press, Ezry Ponda, Najbardziej znanego poeta na świecie oraz H.L. Hunta, najbogatszego człowieka na świecie. Z tych trzech tylko Ezra Pont walczył z Żydami otwarcie i bardzo cierpiał spędzając 13 lat w ohydnym, przesiąkniętym moczem domu wariatów w Waszyngtonie. George Stimson przekazał mi wiele sekretów o Waszyngtonie, w tym fakt, że Felix Frankfurter założył komórkę komunistów Harold Well oraz charakter żydowskiej kontroli nad G. Edgardem, Howerem i FBI. H. L. Hunt walczył dzielnie o zachowanie wartości cywilizacji chrześcijańskiej, ale nie był w stanie skutecznie wykorzystać swoich pieniędzy w bitwie, która była poza jego doświadczeniem. Odwiedziłem Ezra Pound w celi, w której był przetrzymywany jako więzień polityczny i którą trafnie nazywał piekłem. Rozmawiałem z Georgem Sylwestrem Werickiem, w Nowym Jorku, po tym jak odsiedział 6 lat w federalnym więzieniu i stracił zdrowie. Został fałszywie skazany za to, że nie zarejestrował się prawidłowo jako obcy agent. W rzeczywistości jego adwokat wypełnił wszystkie wymagane formularze, a sprawa została odrzucona przez sąd dwukrotnie. Ale Franklin Delano Roosevelt poprzysiąkł sobie, że dosięgnie werika i Departament Sprawiedliwości oskarżył go po raz trzeci. Nowo wybrany sędzia odmówił przyjęcia zeznań, które mogłyby uniewinnić Werika Podczas procesu jego syn, George Sylvester Weryk II, zginął podczas lądowania Armii Amerykańskiej w Anzio katastrofalnej rzezi amerykańskiej młodzieży, którą dowodził nasz słynny, kochający Żydów generał Mark Clark. Roosevelt nakazał armii wstrzymanie ogłoszenia śmierci chłopca w obawie, że mogłoby wywołać sympatię dla werika. W rezultacie, podczas gdy proces się ciągnął, listy jego żony do Sena były zwracane z adnotacją – zginął. Oszalała ze zmartwienia, żona próbowała dowiedzieć się, co się stało doznała zupełnego załamania nerwowego po śmierci syna, kiedy zgon w końcu ogłoszono. Po wielu tygodniach odmów przez urzędników wojskowych. Werik pokazał mi list od Roosevelta napisany w 1938 roku na papierze Białego Domu, w którym wypytywał o niemiecki rząd, a Werik był wtedy najbardziej wpływowym niemieckim amerykaninem w Stanach Zjednoczonych. Odpowiedział Rooseveltowi, że nie może tego zrobić. I Roosevelt przysiągł posadzić go w więzieniu. I to zrobił, wynajmując agenta ADL, by przysiągł, że Werik zaoferował mu pieniądze, żeby wysadzić most. Dla każdego, kto znał dobrze wychowanego, zawodowego pisarza, to zeznanie było niedorzeczne. Ale Werik przebywał w więzieniu przez okres II wojny światowej. Kiedy go poznałem, mieszkał w małym pokoju. Był bez grosza na utrzymaniu hojnego bratanka. W 1942 roku, kiedy znalazłem się w lotnictwie USA, nie myślałem, że 36 lat później jeszcze będę zaangażowany w walce na śmierć i życie z wytrwałym i nieugiętym wrogiem. Drugą wojnę światową uważałem za nieuniknioną przerwę w mojej wybranej karierze jako artysty i pisarza. Wojna skończyła się za kilka lat i powrócę do pisania książek, które rozpocząłem wcześniej. Nie miałem osobistego pragnienia, by uderzyć Japońca, czy ogłuszyć Huna, czy inne slogany Tin Pan Alej, które Żydzi wyczarowali, by zebrać gojowskie bydło na rzeź. Podobnie jak wielu moich kolegów żołnierzy, czułem, że wróg nie był naprawdę za granicą, ale bardziej prawdopodobnie osadził się tutaj, na domowym froncie. Ale także jak moi koledzy żołnierze, wiedziałem, że niewiele mogę zrobić. Prawie rok później przeczytałem pewien materiał, który mnie oświecił. Choć teraz wydaje się to niewiarygodne, w latach II wojny światowej szerzej niż obecnie rozpowszechniano materiały patriotyczne na temat żydowskiego spisku. Wielu oddanych patriotów produkowały małe gazetki, które drukowały twarde fakty. Oni już dawno nauczyli się, jak przetrwać codzienne nękanie przez agentów FBI, agentów ADL, i hordy innych strażników domowego frontu, domowego frontu w cudzysłowie. Często donosiła na nich płatna prasa. Po przeczytaniu jednego z takich historycznych ataków wysłałem Geraldowi L. Kaszmitowi 25 dolarów za pewien materiał. W tym czasie była to duża suma, gdyż moje wynagrodzenie było tylko 50 dolarów miesięcznie. W odpowiedzi pocztą otrzymałem duże pudło zawierające kilkaset kopii krzyż i flaga. Była to pierwsza rzecz, jaką kiedykolwiek napotkałem na temat problemu żydowskiego. Zawierała ona wiele rewelacji. Od razu zrozumiałem, że nie był to rodzaj materiału, który powinien trafić do zwykłej, barakowej dyskusji. Kilku żołnierzy mówiło, że w koszarach byli informatorzy. Choć wtedy nie połączyłem tego, prawie w każdym baraku można było znaleźć szczególnie odrażającego Żyda. Zwykle z broklińskim akcentem. Nigdy nie przyszło mi do głowy, że ci Żydzi byli tak okropni jak to tylko możliwe. Podjudzali innych żołnierzy do wypowiedzenia antysemickiej uwagi. Ani też nie przyszło mi do głowy, że ci broklińscy Żydzi często mieli wyższe wykształcenie. W tym czasie każdy, kto skończył kolecz, miał obowiązek spróbowania nauki w szkole kandydatów oficerskich. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że ci bruklińscy Żydzi przebywali z żołnierzami poborowymi z ukrytych powodów. Ten rodzaj nadzoru politycznego wojsk jest aksjomatem komunistycznej strategii. W amerykańskich siłach zbrojnych podczas II wojny światowej starannie tego przestrzegano. W strefach walki Oficerowie i żołnierze, którzy wcześniej wyrazili wątpliwości co do filozofii krucjatu Roosevelta, wyratować by komunizm, byli likwidowani strzałem w plecy przez tych samych agentów wywiadu, którzy szli za nimi na linię frontu. Podczas gdy generał Eisenhower wygodnie chował się ze swoją brytyjską agentką wywiadu, kierowcą, Kai Summersby, faktyczne decyzje były podejmowane przez jego urzędnika łącznikowego kapitana Warburga z domu bankowego Banking. W strefie radzieckiej eliminowano tych żołnierzy, którzy nie byli przekonani, że komunizm był tak podstawową częścią ich działań wojennych, nawet w najciemniejszych dniach wojny. Stalin odmawiał poluzowania nawet na jotę bezwzględnego kierunku strategii zatwardziałych komisarzy. Zdając sobie z tego sprawę, Hitler rozkazał swym żołnierzom egzekucję na miejscu, każdego komisarza złapanego w strefie wojny, by sparaliżować sowieckie działania. Komunistyczna kontrola nad Armią Stanów Zjednoczonych ujawniła się podczas II wojny światowej wyborem generała George'a Marshalla, na szefa sztabu. Generał Joseph McCarthy później zauważył, że Marshall podlegał ciągłej dyscyplinie partii komunistycznej. To nie kolidowało z jego dowodzeniem naszymi działaniami wojennymi, ponieważ cele waszyngtońskich marksistów były takie same. Całkowita klęska niemieckich wojsk antykomunistycznych. W wojnach koreańskiej i wietnamskiej kierowanie naszymi siłami zbrojnymi przez komunistów pozostało bez zmian. Nawet jeśli wtedy walczyliśmy przeciwko siłom komunistycznym. Komunistycznym w cudzysłowie. Kiedy generał Douglas MacArthur próbował sprzeciwić się tej komunistycznej zdradzie naszych ludzi, został zwolniony przez Davida Nilesa, żydowskiego komunistę, który został adiutantem, adiutantem w cudzysłowie, prezydenta Trumana. Komuniści zrozumieli, że ostateczna kontrola polityczna zawsze rezydowała w wojsku. W Moskwie i Waszyngtonie każdy urzędnik jest całkowicie dostosowany do obecnej linii ideologicznej niezależnie od względów wojskowych. Wykazano to ostatnio, kiedy każdy oficer w służbie czynnej dostał rozkaz wsparcia oddania kanału panamskiego, podczas gdy wielu emerytowanych oficerów otwarcie temu się sprzeciwiało. Zastosowano najbardziej rygorystyczne środki w celu upewnienia się by żaden oficer nie mógł utworzyć grupy dyskusyjnej i ewentualnie podjąć działania przeciwko zdradzie jej przełożonych. Kiedy kontradmirał George Lincoln Rockwell pojawił się w Pentagonie, całe dowództwo było przerażone. Każdy znak niezależności czy patriotycznej wypowiedzi jakiegoś oficera pod żydowską kontrolą media natychmiast podnosiły krzyk o faszyzmie i sprawca był szybko neutralizowany. Po otrzymaniu dostawy gazetki Szmita rozdzieliłem je w dziennych pokojach, aby zobaczyć, kto je przeczyta. Następnego dnia przeszedłem się po tych pokojach, aby zobaczyć, czy ktoś je czyta i być może nawiązać rozmowę. Każda gazetka zniknęła. Nie zobaczyłem nawet jednej kopii, kiedy przebywałem na bazie. Wydaje mi się, że mnie śledzono, a gazetki zbierano tak szybko, jakie pozostawiałem. Po pozostałych latach służby wojskowej nie spotkałem nikogo o silnych poglądach politycznych. Moje własne opinie były takie, jak każdego młodego człowieka tego okresu, niezwiązane z żadną silną ideologią. Po wojnie zapisałem się na studia na Washington and Lee University, zamierzając studiować prawo. Po dwóch latach zdecydowałem, że pójdę do szkoły artystycznej i zapisałem się na studia w Institute of Contemporary, Arts, Instytut Sztuki Współczesnej w Waszyngtonie. Wśród studentów szkoła miała zwykłych typu kundli i wśród pracowników wielu żarliwych komunistów. Ale to przyciągało wielu czołowych pisarzy jako spikerów. Podobnie jak innych spośród 10 milionów weteranów, moim głównym celem było robienie kariery i niewiele interesowałem się polityką. Bardzo szybko zmieniły się moje zainteresowania. Jeden z nauczycieli w instytucie odwiedzał Ezrę Ponda. Zaproponował, bym mu towarzyszył któregoś popołudnia. Była to propozycja, która raczej mnie zaniepokoiła. Myślałem, że to mało prawdopodobne, by człowieka, który redagował T.S. Eliot'a i Ernsta Hemingway'a, interesowała rozmowa ze mną, ale poszedłem. W chwili, kiedy wszedłem do mrocznej sali Wydziału dla Wariatów, moja dawna grzeczność zniknęła i nigdy nie wróciła. Nagle zdałem sobie sprawę, że wielki pisarz był karany pobytem w domu wariatów wyłącznie za poglądy polityczne. W jednej chwili Pont wypełnił ideologiczną lukę w moim życiu. Nigdy więcej nie będę milczał w obliczu niesprawiedliwości. Pont najwyraźniej uznał mnie za pokrewną duszę i zaproponował mi... Mój własny dzień. Oznaczało to cotygodniową popołudniową wizytę u niego sam na sam. Zgodziłem się. I kiedy nadszedł, ten przyszły tydzień czekał na mnie z jedzeniem, zadaniami do przebadania i sprawami do załatwienia. Wkrótce potem wspomniał o systemie rezerw federalnych, o którym nigdy nie słyszałem. Od tego dnia ta praca była jakby stworzona dla mnie. Jego troska o kraj została trafnie wyrażona przez Karola Dickensa w American Notes, notatki z Ameryki, napisanych w ubiegłym wieku. Cytat z tych notatek. Obawiam się, że najsilniejszy cios zadany wolności będzie zadany przez ten kraj z powodu braku przykładu z jego strony dla świata. Utrata wolności w Ameryce, co się dzieje na naszych oczach, oznacza że na całym świecie zostanie intronizowana autokracja i że wolności, którą mieliśmy w chwili urodzenia, nigdy nie doznają przyszłe pokolenia. Olga Iwińska, rosyjska pisarka, tak pisze o latach spędzonych w sowieckim obozie pracy. Cytat. Sanagian, w nawiasie współtowarzyszka, Skończyła pisanie historii swojego życia nieporadnym, nierównym charakterem pisma. Pochodziła z klasy robotniczej, a jej ojciec, już dawno zmarł, brał udział w rewolucji w 1917 roku. I za to padły przekleństwa na pamięć o nim. Mówiąc zwykłe bzdury o arystokratach, nigdy nie przestajemy myśleć, że to ludzi pracy w Rosji, a nie arystokratów, zniewoliła rewolucja komunistyczna. Podobnie w tym kraju, to żydowscy intelektualiści, bankierzy i przemysłowcy stanowią awangardę bitwy o zniewolenie wszystkich Amerykanów i zabranie im na zawsze wolności. Gdybyśmy pozwolili na to, przyszłe pokolenia w obozach koncentracyjnych rozpoczną dzień nie modlitwą, ale przekleństwami na pamięć o nas. Wkrótce zacząłem odwiedzać Ezra Ponda codziennie. Była to rutyna trwająca trzy lata. W ciągu tego czasu dokładnie poznałem każdy aspekt spisku międzynarodowych komunistów. Pond powiedział mi Mówię Ci o rzeczach, o których nie wiedziałem do czasu, kiedy miałem 50 lat. Masz 25 lat, co oznacza, że dostajesz ekstra 25 lat, by coś z tym zrobić. Kiedy przyjechałem do Nowego Jorku, bankierzy przy Wall Street powiedzieli mi Byłem tu podczas kryzysu, ale nie wiedziałem, co się działo do czasu, kiedy przeczytałem Twoją książkę. Wyjaśniłem, że skorzystałem z doświadczenia Pounda i jego dostępu do takich informacji w Europie, które były zakazane w Stanach Zjednoczonych. By utrzymać się podczas pisania historii systemu rezerw federalnej, podjąłem pracę w Bibliotece Kongresu jako asystent bibliotekarza. Była to taka sama praca, jaką G. Edward Hoover wykonywał przez kilka lat, kiedy kończył wieczorowe studia prawnicze na Uniwersytecie George'a Washingtona. Kilka tygodni później, ponieważ zrobiłem zaawansowane studia fotograficzne w instytucie, awansowałem do działu fotografii. W ciągu najbliższych kilku miesięcy otrzymałem dwie promocje, gdyż uczyłem się od jednego z najlepszych japońskich fotografów. W tych miesiącach udawało mi się odwiedzać Ponda tylko w weekendy i zasugerował, bym wysłał kilka swoich prac do wierzyciela społecznego, skromnego tygodnika publikowanego w Anglii. Wysłałam im kilka artykułów, które wydrukowali, wysyłając mi entuzjastyczne komentarze. Pewnego dnia poszedłem do National Press Club na codzienny obiad z Georgeem Simpsonem, człowiekiem, który rozdawał kopię Common Sense, przy drzwiach wejściowych. Pokazałem tygodnik Pundowi, numer zawierający testament Hermana Geringa. Zaproponował, bym wysłał im artykuł i oni wydrukowali kilka fragmentów z badań o rezerwie federalnej. Pewnego popołudnia do Biblioteki Kongresu przyszedł Żyd, prosząc o mnie. Wezwano mnie z ciemni, abym spotkał Żyda, który był karykaturą z Der Stürmer. Od razu zaczął od krzyżowych pytań, mówiąc, że jest wysłany z commonsens i zapytał, kto daje ci materiał, skąd pochodzą informacje. Nie chcąc włączać Punda, który zawsze mógł się liczyć z możliwością odebrania mu codziennych odwiedzin i przetrzymywania go w odosobnieniu, wyjaśniłem, że robiłem badania w bibliotece kongresu. Było oczywiste, że mi nie wierzy. Niezdarny chłopak z małego miasta, nie mógł być wtajemniczony w machinacje najpotężniejszych i tajemniczych bankierów świata. Do biblioteki kongresu przysłano zespół agentów FBI, by przepytali wszystkich, którzy ze mną pracowali. Senator Herbert Lehman z banku Lehman Brothers i przewodniczący ADL wysłali żądanie do Luthera Iwensa, bibliotekarza kongresu, że powinni mnie zwolnić z powodu artykułu, jaki napisałem do Social Creditor. Żądanie napisane na papierze ADL zostało sporządzone przez operatora ADL, Edelsteina, podpisane bez czytania przez Lechmana, który przyjmował wszystko, co przynosił mu Edelstein. Artykuł ujawnił fakt, że Katz, administrator planu Marszala, zarządzał większością środków planu Marszala dla krajów komunistycznych, zamiast wysyłania do krajów niekomunistycznych, dla których kongres je przeznaczył. Aby uhonorować Marszala za zasługi dla krajów komunistycznych i ich sprawy, ukradkiem sporządzono plan kontynuacji pomocy dla krajów komunistycznych i nazwano jego imieniem. Pod koniec II wojny światowej zakończyła się pomoc Land List dla Rosji i innych krajów komunistycznych. DIN HSM Sekretarz stanu, niezarejestrowany agent dziesięciu krajów komunistycznych przez jego kancelarię Covington, Burling i HSN, w nawiasie, którego jednym z partnerów był Donald Hiss, brat Algera Hisa, próbował wymusić 4 miliony pożyczki nowemu reżimowi komunistycznemu w Polsce. Kiedy patrioci w kongresie odmówili, został opracowany plan Marszala pozornie przeznaczony dla Grecji, Włoch i innych niekomunistycznych krajów. Większość środków planu Marszala była albo przydzielana bezpośrednio organizatorom komunistycznym w tych krajach, którzy wykorzystywali tę pomoc jako fundament do budowania partii komunistycznej, lub przekazywana bezpośrednio przez te kraje do Jugosławii, a stamtąd do Polski i Rosji. To była próba Tito przejęcia większości tej materii, zwłaszcza ciężkich samochodów ciężarowych, co spowodowało konflikt m.in. ze Stalinem. Jednak żaden z nich nie miał odwagi publicznego sporu, gdyż mogłoby to ujawnić fakt, że pomoc planu Marszala trafiła do komunistów. Chociaż jeszcze nic nie wiedziałem o rozkazie ADL, że będę zwolniony, miałem wcześniejszy kontakt z senatorem Lechmanem. Pont zauważył ogłoszenie w Washington Post, że Lechman będzie przemawiał na Uniwersytecie Harwarda w imieniu Home Rule, samorządu, planu wyrwania kontroli nad regionem Kolumbii od grupy białych przedsiębiorców i przekazania jej murzynom. Howard University był placówką szkolącą komunistów dla Ralpha Bunsheya i wielu innych negromarksistów. Dzięki ciągłym wpływom Eleonory Roosevelt była to jedyna uczelnia w Stanach Zjednoczonych, której całkowity budżet pochodził od rządu federalnego. Pond wspomniał, że Lehman, typowy żydowski degenerat, miał tik nerwowy i zasugerował, że byłoby zabawne zobaczyć go w akcji. Kiedy z Davem Hortonem weszliśmy do auli Uniwersytetu Harvard, zobaczyliśmy grupę murzynów – ośmiu lub dziesięciu – byli to słuchacze wspaniałego senatora. Zamiast być zgaszonym przez niską frekwencję, Lehman, niski, krępy typ sprzedawcy ubrań, wygłosił krótkie przemówienie o samorządach i pozwolił na zadawanie pytań. Natychmiast Horton i ja byliśmy na nogach. Czy Lehman Brothers uznają region Kolumbii za bezpieczną inwestycję? Zapytał Horton. Czy poprzez Algera His? Jako pierwszego burmistrza Waszyngtonu? Zapytałem. Leman, raczej głupi Żyd, był całkowicie przerażony naszymi pytaniami. Nagle rzucaliśmy pytania, kiedy jego współpracownicy dwóch młodych city kolegów Żydów potrząsali do nas pięściami. Pokazał się teraz słynny tik Lemana. To nie był tylko tik oka ale cała lewa strona jego twarzy zaczęła drżeć stale i gwałtownie. Publiczność murzyńska gapiła się na nas, mrucząc pod nosem – wstyd! Kiedy asystenci wyprowadzali Lemana. Później dowiedziałem się, że w holu rezydencji Lemana w Nowym Jorku przy drzwiach stała wspaniała wieczna figura Maryi Dziewicy, zagrabiona z jednej z największych katedr Europy. W celu podniecania odwiedzających w jej ustach umieszczono zwisającego papierosa. Kilka dni po naszym wieczorze w Uniwersytecie Harvard wręczono mi list zwalniający mnie z biblioteki kongresu. Przesłuchania FBI nie wykazały niczego, co mogło być użyte przeciwko mnie i powodowałoby nieprzychylne komentarze pracowników. List ten mówił że zostałem zwolniony z powodu artykułu, który napisałem dla Social Creditor. Dano mi możliwość wystosowania osobistego odwołania do bibliotekarza, co zrobiłem. W biurze Evans zapytał mnie, czy ty napisałeś ten artykuł? Tak, odpowiedziałem. Czy możesz pokazać w nim jedno fałszywe zdanie? Nie czuję się kompetentny, by to zrobić, powiedział Evans. To nie należy do mnie. Twoje zwolnienie jest aktualne. Ale nie jestem człowiekiem żadnej grupy politycznej, protestowałem. Nigdy nie głosowałem. Masz wielu pracowników, którzy są działaczami agresywnych organizacji rasowych. Masz dwóch pracowników, którzy cały dzień nic nie robią poza wypisywaniem numerów do zakładek z książki. Dlaczego mnie wybrano? Evans nigdy nie spojrzał mi w oczy. Szarpnięciem otworzył dolną szufladę biurka i zobaczyłem w niej półwypitą butelkę bourbona. Popatrzył na nią z tęsknotą, zwrócił się do mnie i powiedział To wszystko. Później dowiedziałem się od kolegi z API, że faktycznie moim zwolnieniem zajmował się Jakub Blenstein, prezes American Oil Company, członek zarządu API. Ponadto, będąc prezesem amerykańskiego komitetu żydowskiego, którego agent Charles Schmidt zarządzał działalnością Common Sense, miał tylko powiedzieć – wyrzuć go – i to zostało wykonane. Przez kilka miesięcy Lyr Clark Van Henning, wydawca Woman Voice, Głosu Kobiet, opublikował moje artykuły, a wśród nich artykuł zatytułowany – Zamknąć szkoły publiczne – i Szatan kontra Chrystus. Wydawca usunął moje nazwisko jako autora artykułu Szatan kontra Chrystus i przez Common Sense rozprowadzono wiele tysięcy jego odbitek. Niektórzy z jego abonentów dowiedzieli się o mojej sytuacji, choć nawet nie chciałem im o tym powiedzieć i nie wiedząc jak skontaktować się ze mną, przysyłali mu czeki wystawione na mnie. Ani jednego z nich nigdy mi nie przekazano. Przyjechałem autostopem do Chicago i dostałem pracę w gazecie hotelarskiej Instytut Magazine. Czasopismo dla instytucji. Okazało się, że była to jedyna praca, z której FBI mnie nie wyrzuciło. Po kilku miesiącach zaproponowano mi o wiele lepiej płatną pracę w Chicago Motor Club. W Chicago Motor Club byłem redaktorem Motor News o nakładzie 250 tysięcy egzemplarzy. W ciągu najbliższych dwóch lat z radością przyjmowałem dodatkowo obowiązki redaktora Industrial Editor News Service, doradcy PR i organizatora wydarzeń specjalnych. Byłem w klubie dwa lata i jeden dzień. Miałem szufladę pełną pism mojego przełożonego Jamesa Bulgera, chwalącego moją pracę i dziękującego mi za nowe programy, gdy pewnego gorącego sierpniowego popołudnia dwaj dobrze ubrani mężczyźni wkroczyli do sekretarki Bulgera. Weszli do gabinetu i zamknęli drzwi. Sekretarka, bliska przyjaciółka zwróciła się do mnie i powiedziała – Zastanawiam się, o co chodzi. Nigdy nie widziałem ich tu wcześniej – odparłem. Mężczyźni byli u Bulgera przez około godzinę i słyszałem ich kłótnię z nim ale ich głosy były przyciszone. Wreszcie zadzwonił po sekretarkę. Weszła i wróciła natychmiast, wręczyła mi złożoną kartkę. Otworzyłem ją i przeczytałem. Masz pięć minut, by zebrać swoje rzeczy i wyjść z biura. Co się dzieje? Zapytała mnie. Widziałem łzy spływające po jej twarzy. Pokazałem jej notatkę. Wiem, co w niej jest. Powiedziała Ale o co chodzi? Pan Bulger jest chory Musimy mu pomóc Ci ludzie Odwróciła się i pobiegła do toalety Włożyłem kilka osobistych notatek do koperty I opuściłem biuro Tego wieczoru sekretarka Bulgera zadzwoniła do mnie do domu Powiedziała mi Że obaj mężczyźni byli agentami FBI A kiedy zażądali by mnie wyrzucił Bulger kategorycznie odmówił Było to zrozumiałe ponieważ wykonywałem pracę czterech osób. Następnie grozili mu przez prawie godzinę. Miał pięć ataków serca w ciągu kilku ostatnich lat i zaczął się wić z bólu. Prosił ich, by pozwolili mu wezwać swojego lekarza. — Oczywiście — powiedział jeden z nich. — Tak szybko, jak wyrzucisz Moulinsa. Potem napisał notatkę. Kiedy opuściłem biuro, agenci FBI towarzyszyli Bulgarowi do lekarza, a następnie zawieźli go do domu, ostrzegając, by mi nic nie mówił ani nie dał mi z powrotem pracy. Wyrzucenie z Chicago Motor Club było największym wstrząsem w moim życiu. Z pewnością taki był cel molestowania FBI. W wieku lat 35 byłem jednym z najbardziej aktywnych doradców PR w Chicago. Jadałem w najlepszych restauracjach w centrum miasta z czołowymi szefami. Teraz byłem na ulicy bez żadnej perspektywy. Mimo to sądziłem, że mając kontakty, będą w stanie dostać inną pracę w PIER. W najbliższych tygodniach byłem zaskoczony, że po każdej rozmowie nie słyszałem nic o pracy. Przyjaciele z Motor Club powiedzieli mi, że z powodu nacisków ze strony członków żydowskiego klubu Bulger mówił wszystkim, którzy pytali o moje referencje, że byłem notorycznym kryminalistą, którego poszukiwano w kilku stanach. Nigdy tego nie napisał, podając to oszczerstwo przez telefon po instrukcjach od Żyda, który był radcą prawnym klubu. Od kiedy zostałem zwolniony z Chicago Motor Club w sierpniu 1958 roku nigdy nie byłem w stanie ponownie pracować zawodowo na etacie. Po kilku tygodniach zdałem sobie sprawę, jak było mało prawdopodobne, że dostanę jakąkolwiek pracę w Chicago, i rozpocząłem pracę nad książką o Friedrichu Nietzsche, a podczas badań w Neubery Liberali znalazłem wiele materiałów na temat kariery Ezra Ponda. Napisałem do niego, sugerując, że napiszę jego biografię. Od razu odpowiedział, że czekał na taką propozycję ode mnie i że miałem być jego jedynym autoryzowanym biografem. Zapytałem wtedy Henry'ego Reniery, czy mógłby mi dać zaliczkę na poczet tej książki. Odmówił. W nawiasie był właścicielem największej fabryki rolet na świecie, banku i innych firm wartych 80 milionów dolarów. Ale zasugerował, że H.L Hunt Potrzebował kogoś do zredagowania książki. Zadzwoniłem do Hanta. Zgodził się płacić mi 10 dolarów tygodniowo. Powiedziałem, że nie mogę z tego żyć, że w istocie żyłem za 35 dolarów na tydzień. I powiedział, że mogę dostać mieszkanie w jego domu. W tym czasie dochód Hanta wynosił 1 milion dolarów tygodniowo i zgromadził fortunę 3 miliardów dolarów. Do domu Hanta w Dallas przyjechałem z jedną poobijaną walizką i w starym plymucie, nabytym przed rokiem za 100 dolarów, z rozbitym całym przodem. Natychmiast zawiązaliśmy nić porozumienia, gdyż sam przez lata żył na walizce. Podróżował po kraju skupując dzierżawę ropy, co stanowiło podstawą jego fortuny. Zamieszkałem w zaciszu swojego pokoju, który zawsze zajmował senator Joseph McCarthy. Gdy przyjeżdżał do Dallas, i Hunt i ja wzięliśmy się do pracy nad książką Alpaka. Po kilku miesiącach intensywnej pracy ją skończyłem i stałem się niespokojny. W tym czasie Hunt zainstalował mnie w biurze obok swego i gdy ktoś dzwonił do niego, mówił – Dlaczego nie sprawdzisz mu na ten temat? Uświadomiłem sobie, że używał mnie nie tylko jako bufora, ale to pochlebiało mi, kiedy pozbawionego grosza pisarza określał jako zaufanego asystenta najbogatszego człowieka świata. Jednak pozostałem bez środków do życia pisarzem, a on pozostał najbogatszym człowiekiem świata. Zacząłem zdawać sobie sprawę, że powinienem wrócić do pracy nad biografią Pounda i pewnego popołudnia powiedziałem mu, że muszę wracać do Chicago. Był kompletnie zaskoczony i widziałem, że moja decyzja go zabolała i rozczarowała. Niemniej jednak zawsze myślałem o nim z czułością i podziwem, a on wydawał się być dobrze usposobionym do mnie w późniejszym czasie, gdy rozmawiałem z nim w Dallas i w Nowym Jorku. Mimo, że wtedy nic o tym nie wiedziałem, mój związek z H.R. Huntem wpędzał Żydów we wściekłą kampanię nękania moich rodziców. Spiskowcy byli przerażeni tym, że ojciec mógłby finansować moje publikacje czy organizację polityczną. Choć w tym czasie nie miałem nic, na co mógłby przekazywać pieniądze. Wiedziałem, że mój ojciec miał poważny atak serca w roku 1956. Ale nie powiedziano mi, dopiero po kilku latach, że atak był spowodowany szeregiem zaciekłych przesłuchań przez agentów kontrwywiadu wojskowego. Moja matka powiedziała mi później, że byli zdeterminowani, aby ojciec ujawnił nazwiska osób udzielających mi wsparcia finansowego w podróżach i pisaniu. Ponieważ nikt nigdy nie dał mi ani grosza, nic nie mógł im powiedzieć, ale nie chcieli mu wierzyć. Wiedząc, że miał wolne w środy, po południu, w sklepie, w którym pracował, dwóch agentów czekało na niego w samochodzie. Wepchnęli go do auta, zawieźli na szczyt pobliskiej góry i przesłuchiwali przez kilka godzin, mówiąc mu, że zrzucą go z góry. W pewnym momencie próbował uciec z samochodu. Pobili go do nieprzytomności, zawieźli z powrotem do sklepu i zostawili w zaparkowanym samochodzie. W końcu doszedł do siebie i pojechał do domu. Następnego dnia miał poważny atak serca, po którym nigdy nie odzyskał pełni sił. Moi rodzice nie mieli odwagi opowiedzieć mi tych szczegółów. Chcieli chronić mnie, ponieważ wiedzieli, że za te okropności mógłbym kogoś zabić. Niemniej jednak wiedziałem, że ich przesłuchiwano i napisałem do sekretarza obrony. Otrzymałem odpowiedź. Przyznał, że ojciec był przesłuchiwany. Podał mi nazwisko dwóch mężczyzn, którzy go przesłuchiwali. Kilka tygodni później próbowałem skontaktować się z tymi ludźmi w Waszyngtonie. Powiedziano mi, że zostali wysłani na misję do Guam i że samolot rozbił się i wszyscy na pokładzie zginęli. List z nazwiskami tych mężczyzn od tego czasu zniknął z moich zbiorów. Kiedy byłem z Huntem w Dallas, FBI zaczęła odwiedzać moich rodziców. Ich telefon był na podsłuchu, a oni otrzymywali nękające nocne telefony. Nękanie i brutalność tej kampanii miała na celu wyłącznie sprowokowanie mnie do drastycznych działań. Pochodzę z górali, a my nigdy nie zapominamy krzywdy. Nawet jeśli upłynie 50 lat, by dokonać zemsty. Mój temperament pozostaje pod kontrolą tylko dlatego, że moi rodzice nie powiedzieli mi, co się z nimi dzieje, wobec czego prowokacja ADL-FBI nie powiodła się. Ich kampania zintensyfikowała się, a pewnego wieczoru w 1961 roku mój ojciec, którego chorobę serca pogorszyły te nękania, otrzymał telefon od znanego prowokatora FBI. Cytat. Właśnie zorganizowaliśmy akcję i wysłaliśmy kogoś, by go przywiózł. Ojciec rzucił słuchawką. W końcu złapali Klarensa, powiedział i upadł. Zabrano go do szpitala, gdzie zmarł z powodu rozległego ataku serca. Upłynęło wiele lat, zanim matka powiedziała mi, co się stało. Oczywiście nigdy nie było żadnej akcji i nigdy przez nikogo nie byłem aresztowany. W książce My Life in Christ, Moje Życie z Chrystusem, otwarcie oskarżyłem... Lyndona Johnsona, ówczesnego prezydenta o zamordowanie ojca, choć tylko działał dla Herberta Lemana, który wtedy popierał jego prezydenckie ambicje. Jedyną odpowiedzią było to, że podczas prezydencji Johnsona każdy egzemplarz tej książki, którą wysłałem, był niszczony przez pocztę do chwili, kiedy zacząłem ubezpieczać każdy egzemplarz. Christian Vanguard, 1978 rok. Przyczynek do osobowości nikczemnika zwanego generałem Dwight'em Eisenhower'em. Boże, nienawidzę Niemców! Wyznał kiedyś Eisenhower i w zasadzie mógłby mieć powody do tego uczucia, ale nie do tego stopnia, aby jeńców niemieckich poddać nieformalnej eksterminacji w obozach jenieckich. Boże, nienawidzę Niemców! to złowieszcze wyznanie wyszło z jego ust w liście do jego żony we wrześniu 1944 roku. Miesiąc przed zakończeniem II Żydowskiej Wojny Światowej generał Eisenhower wydał specjalne rozkazy dotyczące traktowania jeńców niemieckich. W dokładnym brzmieniu jednego z tych rozkazów napisał, cytat, Tereny ogrodzone dla jeńców nie mogą mieć żadnych schronień ani wygód. Uznanym biografem generała Eisenhowera był Etefin Ambros. Udostępniono mu nie tylko oficjalne rozkazy Eisenhowera, ale nawet jego prywatne listy. Ambros twierdzi, że Eisenhower zaproponował eksterminację całego niemieckiego sztabu generalnego i to już po zakończeniu wojny. Jeśli eksterminacją całego sztabu generalnego w praktyce setek Niemców z niższych szczebli dowodzenia Wehrmachtem to znaczy, że żądał zakazanej odpowiedzialności zbiorowej. Eisenhower oczywiście tylko, tylko w cudzysłowie, w swoich prywatnych listach nienawidził Niemców nie tylko jako nazistów, ale jako naród. Jego osobistym celem było zgładzenie możliwie największej liczby Niemców. Po zakończeniu wojny realną szansą spełnienia tego celu była przynajmniej eksterminacja jeńców niemieckich. Nie trzeba przypominać, że ta patologiczna chęć mordowania Jemców wojennych była niezgodna z normami wojennymi zawartymi w konwencji haskiej i genewskiej. Pamiętając o tym, Eisenhower wydał w marcu 1945 roku rozkaz sygnowany tylko inicjałami swojego imienia i nazwiska, bez podania stopnia wojskowego i funkcji, przekazany telegraficznie do jego podkomendnych, aby jeńcom niemieckim nadać status rozbrojonych sił wroga. Disarmed Enemy Forces. Nazwano to skrótem DEF od pierwszych liter tychże rozbrojonych sił wroga. Eisenhower rozkazał, aby jeńcy nie podlegali konwencji genewskiej. Nie mogli otrzymywać wody pitnej, a także jakiejkolwiek pomocy lekarskiej. Czerwony Krzyż nie miał prawa wstępu na tereny jego obozów jenieckich, ponieważ zgodnie z klasyfikacją DEF Międzynarodowy Czerwony Krzyż nie miał takich uprawnień. Miesiąc po oficjalnym zakończeniu wojny takie specjalne niemieckie obozy śmierci nazywane rozbrojonymi siłami wroga wciąż istniały, trzymając niemieckich jeńców wojennych w koszmarnych warunkach. W tym momencie popełnijmy uwspółcześniającą dygresję. Inny czas, rzekomo nawet inna epoka, inne miejsce i także inny ludobójca. Niemiecki Żydo Hazar, prezydent Stanów Zjednoczonych Bush. Miejsce akcji – Afganistan Anno Domini 2003. Tam również pojmani patrioci i partyzanci Afganistanu zostali nielegalnymi kombatantami wroga, rozbrojonymi siłami wroga. Im także odmówiono praw zgodnych z zasadami konwencji genewskiej. Pozamykano ich w Guantanamo na Kubie i innych tajnych obozach tortur, autoryzowanych przez ludobójczy reżim bandy Bushów i Wotfitsów, z gatunku tzw. neokonserwatystów z Partii Republikańskiej. Teraz dopiero wiemy, że w transporcie pojmanych patriotów afgańskich stacją tranzytową były m.in. klawki na Mazurach za prezydentury Hazara Stolzmana Kwaśniewskiego, kiedy zamordowany później wicepremier Andrzej Leper powiedział publicznie, że Polska jest stacją przeładunkową w tym zbrodniczym protazerze, wówczas okrzyknięto go kłamcą, oszczercą, politycznym prowokatorem niszczącym wizerunek Polski na arenie międzynarodowej. Oto inna książka o Eisenhowerze. Pozostałe straty. Jej autorem jest James Buck. Jego egzemplarz dostał się do rąk kanadyjskiego reportera Petera Warringtona z Ottawa Sun. Warrington przeprowadził własne dziennikarskie dochodzenie, wykorzystując swoje kontakty w Kanadzie i 12 września 1989 roku ogłosił w Ottawa Sun. Trudno oprzeć się konkluzji, że Eisenhower był zbrodniarzem wojennym na skalę wręcz epicką, jego DEF, polityka, zabijała więcej Niemców w czasie powojennego pokoju, niż zginęło ich na Europejskim Teatrze Wojennym. Henryk Pająk w nawiasie pisze przesada. I dalej tenże reporter pisze w Ottawasan. Przez lata winiliśmy Rosjan za 1,7 miliona zaginionych niemieckich jeńców wojennych. Aż do teraz nikt nie kopał tak głęboko. Świadkowie i ci, którzy przeżyli, udzielili autorowi wywiadów. Jeden z alianckich oficerów porównał amerykańskie obozy do Buchenwaldu. Pułkownik James Mason i pułkownik Charles Beasley, członkowie Korpusu Medycznego Armii Amerykańskiej, którzy opublikowali dokument na temat obozów śmierci Eisenhowera w 1950 roku, napisali między innymi. Za kolczastymi drutami widok był przerażający. Przytuleni blisko jeden do drugiego dla ciepła, prawie sto tysięcy wynędzniałych, apatycznych, brudnych, wycieńczonych, tempo patrzących mężczyzn ubranych w brudne, stare mundury, stojących po kostki w błocie. Brak wody był głównym problemem. Chociaż tylko dwieście metrów od nich płynęła wypełniona po brzegi rzeka Ren. Takie informacje o wyczynach Eisenhowera przysłał mi czytelnik Robert czy z Australii, w dopisku stwierdził. To tylko fragment artykułu, który pozwoliłem sobie przetłumaczyć, aby przypadkiem nie zapomniał pan o poczciwym Ikeju, ludobójcy, jednym z wielu amerykańskich prezydentów zbrodniarzy, gdy będzie pan pisał swoją nową książkę o zbrodniach i zbrodniarzach, o której pan wspominał w czasie naszej ostatniej rozmowy. W księdze absolutoryjnej klasy Eisenhowera w Akademii Wojskowej w West Point, opublikowanej w 1915 roku, Eisenhower otrzymał przezwisko Ike, okropny szwedzki Żyd. W nawiasie Ike Terribes Swedish G Podczas II Żydowskiej Wojny Globalnej generał Eisenhower służył pod nakazami generała MacArthur'a na południowym Pacyfiku. Generał MacArthur złożył raport z wierzchnikom w Waszyngtonie na generała Eisenhowera, w którym stwierdzał, że jest on niekompetentny i nie chce, aby on służył w jego sztabie. W 1943 roku Waszyngton przeflancował swojego pobratymca do Europy, dając mu promocję na pięciogwiazdkowego generała. Pominęli wtedy około 30 bardziej doświadczonych, starszych rangą amerykańskich oficerów, mianując go dowódcą naczelnych amerykańskich sił zbrojnych w Europie. Tam właśnie Eisenhower dał się poznać jako ten, który nienawidzi wszystkich Niemców. Teraz możemy zrozumieć, dlaczego amerykański generał George Patton, prawdziwy aryjski wojownik, a nie żydodekownik, również szczerze nienawidził Eisenhowera. W kilku swoich książkach pisałem, jak mafia Wojenna zorganizowała zamach na generała Pattona. Dwukrotnie najechano, 9 grudnia 1945 roku, na jego pojazd samochodami wojskowymi. Drugie zderzenie było na tyle skuteczne, że generał Patton musiał znaleźć się w szpitalu, ciężko potrubowany. Stamtąd zdążył zadzwonić do żony. Zabierz mnie stąd, bo oni chcą mnie zabić. No i zabili kiedy 19 grudnia miał opuścić szpital, nagle stracił przytomność i zmarł. Było kilka wersji powodów zamachu. Pierwsza, że inni niekompetentni generałowie zawiązali na niego spisek. Druga, że Patton nienawidził komunistów i domagał się, aby alianci wypuścili z więzień niemieckich nawet SS-manów i włączyli ich do zbliżającej się wojny USA-Bolszewia. Trzecia wersja jest najbardziej prawdopodobna. Pisze o niej Robert K. Wilcox w książce Pardżet Patton, wydanej w 2008 roku. Autor wychodzi ze stwierdzenia, że Patton został ewidentnie zamordowany, a za tym mordem stał ówczesny szef OSS, Biuro Służb Strategicznych. Był to poprzednik CIA. William Donovan. Wykonawcą miał być Douglas Bazata, strzelec wyborowy. Kiedy wojna dobiegła końca, Donovan spotkał się z Bazatą. Wtedy szpiegiem alianckim i zlecił mu zadanie – zabicie Patona. Zastrzegł, że Bazata sam musi sobie dobrać wspólników, gdyż w tym zamachu nie mogą się pojawić żadne odniesienia do zleceniodawców mordu. Podpisali umowę opiewającą na 10 tysięcy dolarów. Nie wiadomo, czy generała Patona dodatkowo postrzelił Bazata, czy zmarł on na skutek obrażeń przy zderzeniu. Potem Bazata stwierdził, cytat. Otrzymałem rozkaz z góry. Bardzo wielu ludzi miało nadzieję na pomyślne wykonanie tego zadania. Klątwa nazwiska generała Patona dosięgła jego bratanka, kongresmena Laurensa Patona McDonalda. Obydwaj mieli wspólną cechę. Nienawidzili idei oraz budowniczych nowego porządku świata, czyli niszczenia suwerenności państw i narodów. Obaj cieszyli się uznaniem w USA. MacDonald Patton przygotowywał się do wyborów prezydenckich w 1988 roku. Sprzeciwiał się dominacji CFR i Komisji Trójstronnej. I nagle MacDonald Patton ginie w słynnej katastrofie Beniga KAL 007 nad Sahalidem. Wtedy po niektórzy mogli przypomnieć sobie jego słowa. Cytat. Posiadanie pieniądza nie gasi w plutokratach rządzy i chciwości. Od ponad stu lat. Od czasu, gdy John Rockefeller, nadużywając władzy za pomocą nieetycznych metod, ustanowił monopol Imperium Standard Oil, o jego rodzinie napisano tyle książek, że można by zapełnić nimi całą bibliotekę. Czy to, co mówię, stanowi teorię spiskową? Tak, jak najbardziej. Mam pewność, że taki spisek istnieje. Jest to zły, występny, ponadnarodowy plan przygotowany w przeszłości i realizowany od pokoleń. Słowa ten Mac Donald Patton wypowiedział w 1975 roku. Kal 007 został przez Sowietów zestrzelony wraz z 269 osobami, ponieważ, w nawiasie, rzekomo, naruszył sowiecką przestrzeń powietrzną, rzekomo realizując misję szpiegowską. Tymczasem 20 lat później Mossad zdobył w Bolszewi supertajną informację, że po trafieniu rakietą powietrze-powietrze koreański KAL 007 leciał jeszcze przez 12 minut, pomyślnie wylądował przymusowo na Sahalinie lub innej wyspie. Władze sowieckie dokonały selekcji pasażerów, wysyłając ich na wyspy Wrangla. W styczniu 1996 roku południowo-koreańska telewizja wyemitowała program, podając w nim podobne okoliczności katastrofy. Tego samego dnia KBS, Korean Broadcasting System, opublikował poufny dokument CIA stwierdzający, że Benik po trafieniu go przez sowieckie myśliwce zdołał wylądować i większość pasażerów przeżyła. Jednak ślad po nich zaginął. Tu mamy odnośnik, który od razu czytam. Źródło tych informacji podaje Song Hongbing. Wśród pasażerów znajdował się Macdonald Travers Patton, Pastor Jerry Falwell, mający wielki wpływ na amerykańskich protestantów, a poglądy lustrzanie podobne do poglądów Patona Młodszego, powiedział Najbardziej poruszyło mnie to, że zestrzelenie przez ZSRR KAL 007 doprowadziło do śmierci 269 ludzi, podczas gdy ich głównym celem był właśnie McDonald. Przypomnijmy, Paton był nieprzyjednanym wrogiem żydo Decyzję o zestrzelaniu podjął, albo ją tylko przekazał, marszałek Ogarkow. A my wracamy do generała, potem prezydenta Eisenhowera. Oto wyznanie byłego niemieckiego jeńca podlegającego rozkazom generała Eisenhowera. Znowu zostaliśmy przeszukani i musimy oddać wszystko, nawet nasze polowe wyposażenie, z wyjątkiem łyżki. Tutaj, w temperaturze poniżej zera, dwadzieścia tysięcy z nas zostało ściśniętych na gołej ziemi, bez koców ani przykryć, wystawieni w dzień i noc na zimową pogodę. Przez sześć dni nie dostaliśmy ani jedzenia, ani picia. Używaliśmy naszych łyżek do chwytania kropli wody. Byliśmy otoczeni przez ciężkie czołgi. W ciągu nocy jasne światła oślepiały nas tak, że spanie było niemożliwością. Zymaliśmy od czasu do czasu na stojąco, opierając się jeden o drugiego. Tak było cieplej niż siedzenie na zmarzniętej ziemi. Wielu z nas było bliskich załamania. Jeden z naszych oszalał, skakał dziko dookoła, jęcząc i wyjąc. Został od razu zastrzelony. Jego ciało leżało na ziemi, a nam nie wolno było do niego podejść. On nie był jedynym. Każdy podejrzany ruch powodował, że strażnicy strzelali w tłum i kilku z nas zawsze było trafionych. Zgodnie ze statystykami, 99% amerykańskich jeńców wojennych w niemieckich obozach jenieckich powróciło do domu, między innymi dzięki paczkom żywnościowym i szczepionkom przeciwko tyfusowi, które były dostarczane z Ameryki przez Czerwony Krzyż do końca wojny. Że do hazarzy sowieccy nie dopuszczali przedstawicieli Czerwonego Krzyża do żadnego ze swoich obozów podczas wojny. Nie musieli, ponieważ nie podpisali konwencji genewskiej z 1929 roku i nie byli zobowiązani do otwarcia swoich gułagów oraz obozów jenieckich dla inspekcji. Postępowali więc dokładnie tak, jak ich amerykańscy pobratymcy postępowali z jeńcami niemieckimi w amerykańskich obozach jenieckich. Po wojnie generał Eisenhower podpisał dwuzdaniowy rozkaz. Wszyscy członkowie niemieckich sił zbrojnych trzymani w amerykańskiej niewoli, w amerykańskiej strefie okupacyjnej w Niemczech, będą uważani za rozbrojone siły wroga nieposiadające statusu jeńców wojennych. DEF status oznacza że niemieccy żołnierze, którzy się poddali, nie będą podlegali opiece Czerwonego Krzyża. Zaiste była to polifonicznie tożsama zgodność metod żydobolszewików sowieckich i talmudycznych sionistów amerykańskich w ich wspólnym dziele eksterminacji narodów chrześcijańskich, rzuconych przez nich do bratobójczej zagłady w ramach II Żydowskiej Wojny Globalnej. Były to obozy śmierci Eisenhowera, w którym z premedytacją wymordowano ponad milion niemieckich jeńców wojennych. Prawie tylu, ilu zaginęło w do Ale i to nie jest wszystkim z ludobójczego dorobku Ikea. Po zakończeniu drugiej Żydowskiej Wojny Globalnej bolszewicy otrzymali możliwość zemsty na wszystkich, którzy byli przeciwko nim w tej wojnie. Jak ustalił Mullins. Naliczono około 3 miliony ofiar zamordowanych z rozkazów żydowskich zbrodniarzy wojennych na terenach Francji, Włoch, Czechosłowacji, okupowanych Niemiec i innych krajów, gdzie żydokomuniści otrzymali zgodę od swoich koszernych sojuszników na to, aby wszystkich antykomunistów i faszystów, w cudzysłowie faszystów, deportować do Sowiecji. Za faszystów zostali uznani m.in. żołnierze z formacji Narodowych Sił Zbrojnych. Na żądanie bolszewików, Amerykanie, w cudzysłowie Amerykanie, nakazali złożyć broń świętokrzyskiej Brygadzie Narodowych Sił Zbrojnych z oczywistym zamiarem przekazania ich Sowietom. Dowództwo brygady doskonale już wiedziało na podstawie tragicznych doniesień z kraju, że będzie to dla nich wyrok śmierci. Dowództwo odpowiedziało, że oręża zdobytego na Niemcach nie złożą i będą się bronić do ostatniego naboju. A rad, nie rad, Amerykanie, a znowu w cudzysłowie, musieli ustąpić pod groźbą niebywałego skandalu politycznego. Brygada ocalała. Jej żołnierzy przydzielono do tzw. batalionów pomocniczych. Pełnili warty przy obiektach wojskowych. Mulins odświeżył tę zagrzebaną pod dywan nikczemną zdradę i mord na przeciwnikach Sowietów walczących z nimi zbrojnie. Przypomniał treść publikacji w The Oklahoma z 21 stycznia 1973 roku. Redakcja pisała Dokument opowiada o udziale aliantów w śmierci tysięcy. I dalej... Były konsultant Białego Domu przedstawił gazecie tajny dokument pokazujący po raz pierwszy, co wydaje się być współudziałem aliantów w śmierci tysięcy niczego nie podejrzewających wyzwolonych jeńców wojennych i osób przesiedlonych po II wojnie światowej. Dokument dziesięciostronnicowy raport brytyjskiej armii jest uważany za część obszernych teczek angloamerykańskich o przymusowej deportacji do Związku Sowieckiego szacunkowej ilości, od dwóch do pięciu milionów antykomunistów między 1944 a 1948. Teczki te pod kryptonimem Operacja Kill Hall są ciągle przetrzymywane pod ścisłą ochroną w Londynie i Waszyngtonie. To praktycznie ostatnia ważna tajemnica II wojny światowej. Dla Polaków podobnie ważną tajemnicą było sprawstwo zbrodni na generale Władysławie Sikorskim w Gibraltarze. Ale kto by się tam przejmował kasacją jakiegoś tam generała polskiego, naczelnego wodza? Po tej dygresji powróćmy do owego tajemnego dokumentu do dziś zamiecionego pod dywan Londynu i Waszyngtonu. Tajny raport brytyjski podsumowuje jedną operację repatriacyjną, w nawiasie, Praktyce wysyłkę na pewną śmierć, we Włoszech, w której rosyjscy jeńcy wojenni i przesiedleńcy zostali oddani Armii Czerwonej na niechybną śmierć po zdradzie Brytyjczyków, by uwierzyli, że otrzymali azyl na zachodzie. Mówi on o cierpieniach doznanych przez więźniów. Dalej już pisze Mulińs. Głównym zbrodniarzem w tej masowej egzekucji dwóch do 5 milionów antykomunistów był nikt inny, nasz uśmiechnięty Aiki, szef europejskiego sektora wojsk alianckich lub, jak być może znany jest Tobie, nasz były prezydent Eisenhower. Zbrodnia nazwana Operacją Kelhill nie była poruszana w Norenberdza. W celu sfinansowania państwa, które zostało stworzone jako bezpośredni skutek żydowskiego zwycięstwa nad narodami chrześcijańskimi podczas II wojny światowej, Żydzi, którzy popełnili te wszystkie okrucieństwa, teraz nałożyli ogromne żądania odszkodowawcze na pokonany niemiecki naród. Do tej pory wymusili 35 miliardów dolarów od niemieckich robotników. Pieniędzy zabranych ostrzami bagnetów, nie żydowskich bagnetów tylko bagnetów amerykańskiej armii jako sił okupacyjnych w Niemczech Zachodnich, utrzymywanych niemal przez cztery dziesięciolecia, wyłącznie w celu zapewnienia potęgi militarnej marionetkowemu rządowi niemieckiemu, którego głównym zadaniem było zapewnienie funduszy na pasożytnicze państwo Izrael. Mullins nie owijał w bawełnę. Pisze dalej. Jakieś dziesięć lat po II wojnie światowej Żydzi zaczęli się obawiać, że naukowcy mogą skupić się na straszliwej rzezi kobiet i dzieci przez wojska dowodzone przez Żydów. Spalenie tysięcy rodzin, w nawiasie, nie tysięcy, tylko w sumie ponad 250 tysięcy. Podczas wojny w masowych bombardowaniach miast takich jak Kolonia, Hamburg, Berlin, Drezno i innych europejskich ośrodków kultury. Burze ognia, od której zginęło wiele tysięcy rodzin w Tokio, jak również nuklearny holokaust dokonany w ostatnich dniach wojny japońskiej, te i wiele innych zbrodni zaczęły dotyczyć Żydów. W żadnym kraju oddziały morderców Mossadu, izraelskich służb wywiadu, nie mają większej swobody działania niż w Stanach Zjednoczonych. Współpraca z żydowskimi egzekutorami jest najważniejsza w działalności CIA, FBI, IRS, Mossad rutynowo podaje amerykańskim agencjom rządowym listę Amerykanów na swoich listach nienawiści, którzy mają być poddani szczególnej trosce. Te listy obejmują ponad połowę wszystkich audytów specjalnych. IRS, w nawiasie jest to Urząd Podatkowy. Audytów specjalnych amerykańskich obywateli. Pomimo służalczej współpracy amerykańskich urzędów z izraelskimi zabójcami, przysługa ta rzadko jest odwzajemniana. Żydzi traktują amerykańskich gojów z uzasadnioną pogardą i rzadko tracą okazję, by napluć im w twarz. Nasi Marines przekonali się o tym w Libanie, kiedy izraelscy żołnierze zagrodzili im przecinające linię Marines i strzelali do nich. Stanowisko polityczne Malachina Begina w chwili obecnej, w nawiasie pisane jest to w epoce Reagana i Begina, jest takie, aby utrzymać silną obecność wojskową Izraela w Libanie, mimo częstego skomlenia prezydenta Regana, że Izraelczycy naprawdę powinni wycofać się z tego rozdartego przez wojnę kraju. Na te prośby Izraelczycy odpowiedzieli zabójstwem prezydenta Jemayela i Rosza Hashana, rzezią kobiet i dzieci – Prośby o wycofanie Izraela spotkały się z tajemniczym wybuchem, który wysadził w powietrze ambasadę USA w Bejrucie ze znacznymi stratami w ludziach. Ale my powróćmy do żydoniemieckiego rachunku krzywd powojennych. Odnalazł się on w powojennych korespondencjach filozofów. Heideggera, Jaspera i Markusa. Jasper i Markus oczekiwali od Heideggera bicia się w piersi za jego poparcie dla narodowego socjalizmu, od którego ten odstąpił w następnych latach zrażony zbrodniczością hitlerowskiego reżimu. Jasper zarzucał Heideggerowi i nakłaniał go do odwołania jego poglądów, że tak naprawdę zmienia się jedynie taktyka. Był to zarzut fałszywy. Jak pisze Wiktor Farias, w wydanej także po polsku książce w listach do Herberta Markusa porównywał on rozwiązanie ostateczne kwestii żydowskiej do środków, jakich alianci użyli w celu wypędzenia wschodnich Niemców. List Heideggera do Markusa pochodzący ze stycznia 1948 roku był odpowiedzią na list z 28 sierpnia 1947 roku w którym Markus zażądał od Heidegger – zajęcia stanowiska w sprawie szołach. Cytat. Mogę tylko dodać, że jeśli zamiast Żydów podstawić Niemców ze wschodu, to zdanie to zachowa nieuszczuploną ważność w zastosowaniu do jednego z aliantów. Z tą różnicą, że wszystko, co dzieje się od 1945 roku, znane jest światowej opinii publicznej, podczas gdy krwawy terror nazistowski faktycznie ukrywano przed narodem niemieckim. Heidegger najwyraźniej nie znał terroru alianta amerykańskiego, popełnionego na milionach niemieckich jeńców krwawego Aiki Eisenhowera, gdyż nie przemilczałby tego w sporze z Markusem. Koniec rozdziału drugiego. Rozdział trzeci jest zatytułowany Oszustwo zimnej wojny.